Le français à SBS. La chaîne de radio SBS diffuse en français. L'étude d'une vie qui se perd dans la folie. Repas de brigade, dramaturgiquement si vous voulez. Isabelle. Isabelle. Contactez les services de la sécurité nationale ou si vous êtes en possession d'informations sensibles. <mérite> <mérite> <mérite> Zaczynamy, Brr, już się nagrywa. Halo, halo, halo? Podcast numer 9, serdecznie witamy. Ja nie mówię na żywo, ja mówię staśmy, taśmy. Arek jest na żywo. Arku, Arku? Halo? Proszę indagować. Halo, Francja? Halo, Samoni. Halo? Halo, Szampania? Czy jak tam? Halo, Filip? Czy nas słyszysz? Halo? Halo, słyszę, słyszę, Roger, słyszę dobrze. E, tak, znajdujemy się we Francji, mówię o sobie, jestem na świątecznym wyjeździe pracowniczym, jest bardzo fajnie, jest trochę śniegu i co, i, i... Roger, jest głos do studia, halo. Halo? Proszę indagować. Eee, dziękuję Filip, dziękuję. dziękujemy Francja, dziękujemy podobnie, że on położymy jeszcze za kilka minut, a tymczasem zapraszamy na podcast numer 9, czyli taka troszkę składanka inna. Filip gdzieś tam się wakacjuje, my to ciągle na posterunku, tak więc nikt do posterunku nie opuszcza. Dublin ciągle żywy, Dublin ciągle live i podcast numer 9. Eee, zapraszamy. Dla dorosłych i dla dzieci podcast fajny w Radiu leci. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów, a ja nazywam się Łukasz Witkowski i jestem z Detroit. Stop, stop, stop, stop. Na prośbę Marcina, y jeśli ktoś nie chce słuchać piosenki, proszę przewinąć ją o 2 minuty, 6 sekund i 471 set. Dobrze? Proszę śpiewać dalej. Je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Je très vite Je sors de la chambre Comme d'habitude Tout seul Je bois mon café Je suis en retard Comme d'habitude Sans bruit Je quitte la maison Tout écrit dehors Comme d'habitude Laisse-moi comme David comme David Toute la journée, je vais jouer à faire semblant comme David, je vais sourire. Z cyklu Zwierzenia-Korzenia. Skąd pochodzisz? Ze Szprotawy. Jak długo jesteś w Wietlandii? Długo, długo, długo. A czym się zajmujesz? Zajmuję się zapaleniem światła na szwicy. To interesująca historia jest Co ci się najbardziej podoba w Irlandii? Choinka w Danstorzie w październiku. A co cię w najbardziej? Ta sama choinka już w grudniu. Czy byłeś kiedyś, kiedyś gdzieś poza Zablinem? Nie. Zostajesz czy wracasz? Zostaje. W Polsce nie mają takiej szpicy. To były zwierzenia korzenia. Mamy pierwszą relację na żywo dla słuchaczy, nie tylko dla Orłów. Jesteśmy właśnie w klubie Spirit, w którym dobiegają końca Andrzejki 205, na których wystąpiły Manieczki z Polski, czyli grupa e, Poprosiłem o Poprosiłem jedną uczestniczkę e, tej imprezki, żeby na gorąco skomentowała, jak wypadły, jak wypadły te, tego wieczoru Manieczki w Dublinie? Przez okno! było niezłe. Dobra, walimy chyba już, co? A kto to puszcza? A kto to puszcza? Prost w Zielonej Irlandii. Tu podcast nie tylko dla Orłów. Halo, halo, ponownie Telemost, ponownie Dublin, podobnie te, łączymy się z Filipem. Halo Filip, halo Telemost, halo Francja, halo Szampania, czy gdzie, gdziekolwiek jesteś? Halo, halo, czy nas słyszysz? Halo, bonjour, bonjour, bonjour, merci, Boku, wszystkim jesteśmy, tak właśnie jestem we Francji, serdecznie witam, no i co, no i nie ma śniegu, miał być śnieg, miały być bobsleje, nie ma bobsleji, y, strzelaliśmy, strzelaliśmy z łuku, były gry planszowe oraz y, tak jak miało być, czyli strój typu casual smart, dobrze, Arku, oddaję Tobie głos. Mam nadzieję, w następnym, w następnym telemoście połączymy się i będzie więcej ciekawych informacji. E, dziękuję bardzo, Filip. Dziękuję. To było tyle. Filip z Francji już na żywo do nas nadawał. To był telemost! Mówi słynny Martin ze sławnej masy krytycznej Słuchajcie rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orów. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Olivier Marshall était l'un d'eux et il leur rend hommage et c'est pour Dominique Loiseau. Donc allez voir ce film, il tourne autour de l'Australie. Jean-Noël, nous écoutons maintenant. Eh bien on passe à Tom Poisson. C'est un retour aussi à la nostalgie avec des souvenirs d'enfance, paraît-il. L'ami, la belle et le président. Pour que ma vie soit plus rose, j'ai décidé enfin de changer le cours des choses. J'ai pris mon courage, à demain, avant qu'il s'envole. Pour que ma chance arrête de me tourner le dos, j'ai décidé sans tarder de brûler mon bureau, de ne plus travailler. Seulement pour payer mon loyer. Et depuis, je vis à la campagne. Je suis jardinier. Vous pouvez me trouver sous la paille. Ou dans le potager. L'autre jour, avant les moissons. Un ami à qui je chantais ma chanson m'a dit moi aussi j'en ai assez de vivre pour travailler. Il faut lui dis-je cultiver son jardin, balayer devant sa porte, enfin toutes ces choses-là. Tu sais mon ami, il y a une vie après Paris. Et lui aussi va... Bah... A la campagne, il est jardinier. Pouvez le trouver sous la paille ou dans le potager. Au printemps suivant Naomi Campbell. Elle est venue me voir, elle est toujours aussi belle. Elle m'a dit comme ça en me tenant le bras. Oh, j'en ai marre de prendre tous ces avions, tu sais? Ah bon? Écoute ma chérie, je peux pas te laisser comme ça. Au fond du jardin, y a une cabane en bois. Habite là quelque temps et moi je préviens tes parents. Et maintenant? Elvis à la campagne, elle est jardinier. Pouvez le trouver sous le paille ou dans le potager. Le président de la République avait bien des soucis. Il a eu vent des bienfaits de ma philosophie Cher Poisson, comment faites-vous Vous, pour tenir le coup voilà. Eh bien Tom Poisson, Tom Poisson qui parle de ses souvenirs d'enfance Mais, et mais et alors c'est... là on est dans le délire total, n'est-ce pas La mienne <cười> <cười> <à> <cười> <cười> <cười> <cười> Każdy wie, jak smakuje ser biały, każdy wie, że brakuje nam sera białego tutaj w Irlandii. Brakuje nam twarożku. No i w ostatnim polskim harlaku była informacja, jak zrobić biały ser z buttermilka. Proszę bardzo, oto ten przepis. Buttermilk, wlej do garnka, zagotuj, aż się trochę zetnie. Przelej przez siatkę, ściereczkę lub sitko. To, co zostanie po odcedzeniu wody, to właśnie biały ser. Pychota. Tak, to był ten przepis. Myśmy go jeszcze nie próbowali, ale jak ktoś będzie pierwszy, to proszę bardzo, prosimy o opinię. jak smakuję ten biały ser z buttermilka. A buttermilk to nic innego jak maślanka. Tak, więc jakby ktoś nie wiedział, to są to takie żółto-białe kartoniki w sklepie. Więc jakby się trafili na batermilkę w sklepie, to pomyślcie sobie o tym, że z niego może wyjść całkiem dobry, biały sarek. Kiedy słota na dworze i smutna twamina i podkazdu w Dublina Je vais vous raconter avant de vous quitter l'histoire des petits villages près de Napoli Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit, Giorgio à la guitare, Sandro à bandoli. Moi je pensais au frappant du tambourin, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter, celui qui faisait battre tous les cœurs.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 Żeby wszystko sfinalizować, umowę o sprzedaży tej domeny. Na okazji zamieniłem kilka słów z naszą panią Krawiec. Zapytałem się jej, dlaczego dlaczego postanowiła nam tą domenę odsprzedać. Co ją skłoniło do tego, że domena już jest nasza. Pani Walentyno, proszę nam powiedzieć krótko i na temat. Dlaczego? A, bo to wszystko przez te ptaszyska. Jakie ptaszyska? No te, te, te, orły! No ale co te orły? No, no, tylko i wszędzie srały. Dziękuję, <głosy> dziękuję bardzo, dziękuję. <głosy> tak więc już wszystko wiecie, już wszystko wiecie, dlaczego, jaki był powód tego, że pani Walentyna Krawiec odstąpiła nam swoją domenę która już jest nasza i nasz adres jest czynny od dzisiaj orów.com Ja w imieniu Filipa dziękuję bardzo Pani Walentynie, dziękuję również w imieniu słuchaczy, jak i w imieniu swoim oczywiście. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Na końcu wygrzebałem specjalnie dla Pani Walentyny piosenkę krótką o Walentynie, na jej cześć za naszą nową domenę. Proszę bardzo. 不出海姐<音樂>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 Krótki kącik ekonomiczny. E, niewielu z Was, może wielu z Was, pamięta taką sieć sklepów w Irlandii, która nosiła nazwę Iceland. To nie była sieć irlandzka, to była sieć angielska. Generalnie mieli kilka sklepów w Dublinie, e, z tego co wiem, chyba też gdzieś poza Dublinem. No i ta sieć e, sklepów Iceland jakieś pół roku temu, może troszkę, troszkę mniej, wniosła się e, z Dublina, wniosła się z Irlandii zwinęli biznes, zwinęli swoje sklepy ale budynki pozostały tak, więc teraz taka, taka nowinka, wiem że w jednym z sklepów, w którym był Iceland a mianowicie Thomas Street Dublin 8 tam w tej chwili otwiera się, buduje się urządzają sklep Lidla tak więc w dawnym Icelandzie na Thomas Street będzie Lidl mówię o tym dlatego, że Lidl jest ponoć tani no i generalnie gro polskiej emigracji tutaj na wyspie zaopatruje się w, w Lidlu w różnego rodzaju e, mniej smaczne lub smaczne rzeczy. E, Przy okazji pozdrowienia dla białej Kiełbasa z Lidla. Bleh! Nie polecam nikomu. No, taka, taka krótka nowinka ekonomiczna. <śmiech> <śmiech> Good afternoon, Four Seasons. How may I help you? How's it going? Uh, can I talk to uh, Justin Timberlake, please? I'm sorry, we don't have a guest registered under that name. Yeah, um, well, this is this is Colin Farrell. Colin, uh, he's expecting my call. We don't actually have anybody registered under Justin Timberlake. All right, well, you wouldn't know what he's registered under, would you? I'm not too sure. Unfortunately, we can't give out information about our guests. Sure, yeah, but if you could just put me through, he's actually expecting me, Carl. One moment, please. Cheers, thanks. Hello. Hello. Hello. Uh, is that Justin? Yeah. Justin, how's it going? Uh, Colin Farrell here. Oh, hi. Yeah, yeah, man, uh, you might remember me from such movies as Phone boot and all And anyways. Right, <laughs> yeah. <laughs> yeah. Yeah, Listen, uh, you're in Dublin, and I thought I'd take yeah. you out for a uh, couple of scoops, you know? A couple of what? Uh, drinks, yeah. Oh, sure. And, uh, you know, Brittany? Yeah. How's Brittany doing? You know, I gave her a right, owl rattle, you know that, don't you? Hey, screw you, man. Hello? <laughs> ah, yeah, <laughs> how, how would nobody <laughs> take another call from Colin? no we wait and see Halo, halo, ponownie Telemost, ponownie Dublin, podobnie te, łączymy się z Filipem. Halo Filip, halo Telemost, halo Francja, halo Szampania, czy gdzie, gdziekolwiek jesteś, halo, halo, czy nas słyszysz? Serdecznie witam, Marek, cześć, cześć, witam. Znajdujemy się w miejscowości Bouvet, to jest y, południowa część Normandii, lekko nad Paryżem. Znajdujemy się w pięknym zamku, nazywa się zamek Chateau de Rossey i, tak mówię troszeczkę cicho, bo mamy dzisiaj niezwykłego gościa. Razem z nami, z naszą wycieczką, w domku obok, w takim malutkim domku razem z dziećmi, mieszka Michael Jackson i poprosiłem go na wywiad. Stoi koło mnie tutaj zaraz i proszę Państwa, poproszę go o powiedzenie kilku słów. Ja będę Wywiad będzie zmontowany i ja go pytam po angielsku, ale po zmontowaniu wyjdzie tak, że ja pytam go po polsku, a on odpowiada po angielsku, więc proszę nie myśleć, że on umie, umie po polsku, więc... Zapraszamy na wywiad. Halo, Michael? Halo, Michael, co u ciebie? Halo? Halo, Michael? Halo? Halo, halo? Czy to Michael Jackson? It's Michael Jackson. Tak, Michael, sorry, że tak pytam, ale wiesz, że już nie jesteś zbyt sławny ostatnio. You'd be amazed how often I hear that. Michael, Michael, a przypomnij nam, kim jesteś, bo chyba niewiele osób cię zna, co? No powiedz, kim jesteś? I can't believe you never heard of me. I'm a very popular entertainer. No tak, mm, mm, tak, mm, no, masz rację, chyba tak, tak. Well, have you heard of MTV? Tak, Michael, słyszałem coś o MTV, ale, ale chyba wolę telewizję, trwam. Motown. Yeah? Motown, tak, tak, tak, tak, ale, ale o co chodzi dokładnie? Well how about this? Michael, Michael, Michael, poczekaj. The kid is not my son. Michael, kurczę, skupmy się, coś nam się ten wywiad nie układa. Dobra, dobra, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. E, pytanie. Coś się ostatnio zmieniłeś przez te kilkadziesiąt lat? Jak... Yes. To Jak to z tobą jest, co? Tak, tak, zmieniłeś się, tak? Absolutnie, yes. Dobrze, a, a masz jakieś osoby, na których się wzorujesz? Tak, z których bierzesz przykład? Brooke Shields, mm -hmm. Diana Ross, mm -hmm. Manuel Lewis i Bubbles. Pięknie, same laseczki, piękne, piękne laseczki. Okej, okay, Michael, następne pytanie. Yeah. Tak jak rano na przykład przy goleniu, patrzysz w lustro, to co widzisz w tym lustrze? I see the face of God. Serio, Michael? Naprawdę? Yeah. No, Michael, oh, Michael zmieńmy no, temat. Słyszałem ostatnio, y, czytałem, przepraszam, w gazetach, że masz nowy nickname. Ludzie na ciebie mówią. No, pochwal się jak na ciebie ludzie mówią. I can't quite say. No dalej, Michael, nie wstydź się. Jack the Ripper. <laughs> Dobra, Majka, następne pytanie. Słyszałem, że masz zamiar przyjechać do Irlandii tutaj. Yes. Jakieś koncerciki? Coś takiego? Sure. To co, do, do Dublina też przyjedziesz tutaj? Jakieś koncerty? Yes. Aha, dobrze, świetnie. No to, o dobrze, a jak przyjedziesz tutaj do domina to, to gdzie byś chciał się zatrzymać? Z kim? Gdzie, gdzie mieszkać? Can I stay with you tonight? Tonight? Dzisiaj? Wieczorem? Nie, Michael, dzisiaj nie mogę. Ja tutaj mam gwiazdkę z kolegami i nie mogę. Poza tym jestem... Poza tym ja wolę dziewczynki. O. Michael, no nie bądź taki. Co ty chcesz ode mnie? Dzielić łóżko ze mną, Michael? A, a, a po co chcesz ze mną dzielić łóżko? W jakim celu? To seks. O nie, nie, nie, kochaneczku, żadnego seksu. No seks. Sex. No. no. Seks. No. Michael, przestań, przestań, przestań, przestań. To pójdzie na antenę. Przestań, przestań. To pójdzie na antenę. Uspokój się. It's okay. Dobra, Michael, wracajmy do wywiadu, bądźmy poważni. E, czytałem ostatnio w kolorowych magazynach, że jesteś wegetarianinem. It's true. Może byś to wyjaśnił, jak to jak to u ciebie jest? I'm a vegetarian mm? and I don't drink. Może byś to wyjaśnił, jak to, jak to u ciebie jest? Może whisky? No. Nie, nie. A, a, a wodkę? A, a może maślankę? A jakieś mięsko, Michael, lubisz? Może jakiś krwiste steki? Jakie jest twoje ulubione zwierzątko? Z czego najbardziej lubisz mięsko jeść? The elephants and giraffes mm -hmm. and crocodiles and tigers mm -hmm. and lions. I co, zjadły się wszystkie, tak? Tak po prostu na obiad. Mm. A które ci, Michael, najbardziej smakowało mięsko? Jak y, jak smakują w ogóle takie mięsa? Seks. seks. Seks. Seks, seks, seks. Ciągle seks. Michael, czy ty ciągle masz w głowie seks? No. G Mhm, mm mm -hmm. Dobra Michael, kończymy ten, ten nasz interview dzisiejszy, bo widzę, że wszystko ci się z seksem kojarzy. Dobra, może byś coś tych na końcu, co? Co? No, zaśpiewaj nam coś, na sam koniec, tak? Sure, absolutely. Yes. Billie Jean is not my lover. She the girl who says that I am the one. The kid is not my son. Okej. Okay. <laughs> Dobrze, przepraszam Państwa, to był niesamowity Michael Jackson. Michael Jackson śpiewał dla nas i mówił, tłumaczyłem ja, Michaela, pa. Podcasting, baby! Nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. Teraz <śmiany> <śmiany> <śmiany> tak cichutko, specjalnie poprosiłem... Naszą zaprzyjaźnioną Ziębę, żeby coś zaśpiewała, zaćwierkała dla Filipa na tą jesienną debrechę, bo u nas ciągle wiosna w sercach Tak więc teraz posłuchajcie sobie cichutko, jak śpiewa Zięba No coś pięknego, słuchajcie, ten ptaszek tak ćwierka, że oh, od razu się robi wiosna w sercu, mimo tej niepogody za oknem Tak więc teraz dla Was Zięba dla Filipa i dla wszystkich słuchaczy specjalnie ode mnie. Proszę bardzo w prezencie. I specjalnie z okazji drugiego tygodnia grudnia zajawka o tym, co wisi na murach w Dublinie, jakie plakaty widzimy, jakie plakaty widzimy z okna autobusu, z okna tramwaju i w ogóle jak sobie chodzimy po ulicach, no idziemy, pierwszy widzimy plakacik fajny, co widzimy? Aslan, Aslan wystąpi, zespół rokowy, Aslan wystąpi 27 grudnia w Pońcie. Idziemy dalej i co widzimy? Kila. Kila też taki zespół. Dosyć, dosyć popularny, ale to jest tylko taki plakat jakby tylko taka zajawka. W ogóle nie piszą gdzie, co i jakie, tylko jest Kila. Taka pani w takiej dużej, z takim dużym futrze. Śnieg pada, no i jest www.kila.ie. Czy to jest taki zespół rockowy też, irlandzki. No ale to chyba jest tylko taka bardziej reklama zespołu niż, niż jakaś zespołowość plakatu. Być może jest to plakat, który jest podzielony na dwie części, jaka promocja. Czy dzisiaj wisi plakat, ale to robi się data? No zobaczymy, zobaczymy. Co widzimy dalej? Jason Byrne Jason Byrne Czyli występuje 10 grudnia na Vicar Street. Co widzimy dalej wielki plakat Waste Life with Diana Rost. Wielki, wielki plakat. New single Czyli, że nowy single West Life, When You Tell Me That You Love Me. New, new single West Life jest już w sprzedaży. Chodzi z nowego albumu Face to Face. Tak więc West Life ciągle na topie. Ciągle się plakatuje. To jest wielki plakat, wielka promocja. A co widzimy? Eminem. Eminem widzimy, widzimy. Eminem ma plakacik. Eminem Greatest Hits. Uh, out now. Czyli można już sobie kupować plakacik Eminem a na święta. Nie plakacik, tylko z albumik Greatest Hits Eminem'a, czyli chłopak z Detroit właśnie, przekaz pozdrowienia dla słuchaczy polskiego Detroit. Eminem ma nowy swój albumik z hitami najnowszymi, swoimi, wszystkimi dotychczasowymi zebranymi. Widzimy dalej Celtic Notes, jeszcze raz jeszcze raz reklama tego, co możemy sobie kupić z irlandzkich wydawnictw muzycznych w sklepach teraz na święta, na przykład widzimy Sinéad O'Connor, Throw Down Your Arms albumik albo albumik Christy Moura, Burning Times albumik Aslanu, The Platinum Collection tak więc jak ktoś lubi, proszę bardzo od razu taka podpowiedź, co kupić na święta co kupić pod choinkę, Mary Black, Full Tide". tak więc jest, jest w czym wybierać typowo wydawnictwa irlandzkie, typowa irlandzka irlandzka muzyka, nie tylko rockowa, nie tylko folkowa, taka różna dla każdego coś miłego. Dalej widzimy Paul McKenna, Vicar Street. 17-18 grudnia będzie grał. Idziemy dalej, skupaj takich mniejszych plakatów, których nawet nie czytam, bo powiem wam, że nazwy nikomu nic nie mówią, a tym bardziej słuchaczom. Tak więc no, czytam takie, takie czytam największe plakaty. Bo tych małych jest naprawdę całe mnóstwo, całe mnóstwo. O, proszę bardzo, David Gray. David Gray będzie grał 1 grudnia. O, to już grał, 1 grudnia. Czyli to jest, słuchajcie, to jest stary plakat, ale dalej wisi. No, w każdym razie David Gray, David Gray grał 1 grudnia w Pońcie i dołożył drugą datę, 2 grudnia, też grał już, bo to już jest po, po, po sprawie New Model Army, czyli też już grali, słuchajcie, no stary plakaty wiszą. Wiszą tym tym w tym tygodniu nie wiem, jak to się tak porobiło UCD, proszę bardzo, UCD Open Days czyli otwarte dni na Uniwersytecie Dublinskim. UCD, czyli University City of Dublin Open Days, 6, nie 9, 10 grudzień, jak ktoś woli proszę bardzo, Open Days, chodzimy, pijemy herbatkę, wychodzimy, jemy ciastka dalej mamy New Year's Eve czyli, czyli Sylwester, po polsku Old School Reunion Party w Ambasadorze będzie fajna jakaś imprezka, jakiś DJ, e będą grali. Jeżeli ktoś jest zainteresowany Sylwestra spędzić wesoło i tanecznie, zapraszamy do Ambasadora Sylwestra. Idziemy dalej, plakaty się kończą. Plakaty się kończą. Jest. A ostatni plakat, taki który jest wart do czytania Al Jones 12 grudnia na Vicar Street. To byłoby wszystko. To byłoby wszystko w tym tygodniu. No powiem Wam, że się te, to, ci się plakaciarze jakoś nie starają. Pięknie zimno. pięknie zimno. Może, może dlatego. ten mi chyba nie trzymam Mi ręka marznie. Mikrofon trzymam. Trzymam dyktafon. Mi wszystko mi marznie. Słuchajcie. Zimno. Mm, paskudnie. No ale nagrałem dla Was specjalny taki sprawozdator murowany. Czyli plakatowane zajawki za Blinie. Gigi, Gigi C'est toi là-bas dans le noir Attends Laisse-moi te regarder. Mais tu pleures Tu pleures, Gigi Ça n'a pas été là-bas. Et alors E allora, qu'est-ce qu'ils comprennent ces américains rock e le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça Gigi l'americano? E invece no, tu es Giuseppe Fabrizio, Luca Santini, e tu è Napolitano? Ecoute, Giorgio s'est mis la guitare. Attends, Sandro è là aussi. Ma tu ne veux pas te n'allaitre comme ça? Isiduje Sieto! Icy tu le roi! Słuchajcie, jest afera. Dostałem właśnie SMS-a od Filipa z Francji. Pisze, że zostaje. Nie wraca do Irlandii, tak więc losy podcastu nie tylko dla Orów stoją pod znakiem zapytania. Nie wiem co z tego będzie. Słuchajcie, nie wiem jak to będzie wyglądało. Być może tak myślę, Filip ma jakąś depresję, wiecie, jesienna depresja, jesienne klimaty, zimowe już bardziej takie troszeczkę. Filip, słuchaj, nie, nie załamuj się, prosimy tutaj e, słuchaczy o ciepłe słowa, kilka ciepłych słów e, w komentarzach prosimy o jakieś maile, może Filip się przełamie, może Filip się oddepresuje, Filip słuchaj, zima się skończy, będzie wiosna Piotr e, ja śpiewa lechenerka, ta zima kiedyś może skończyć się Trzymaj się Filip, słuchaj, nie załamuj się, czekamy na, na twoją decyzję, mam nadzieję, że tutaj nas na placu boju nie postawisz. zacząłeś to, więc ciągnij dalej, ciągnij ten wózek a my to cię będziemy wspierać. Masz e, słuchaczyk wiernych, masz słuchaczki gorące, które może się jeszcze nie do końca przekonały, ale nie bój nic. E, wszelkie, wszystkie koty za płoty. Wiosna idzie szybkimi krokami. Tak więc Filip, Filip, słuchasz tam nas w tej Francji? Słuchaj, przez cały czas i wracaj tutaj, wracaj na wyspę. E, dokończ co zacząłeś, prowadź dalej, a my to będziemy cię wspierać. Tak więc Filip, słyszysz tam? Halo, halo, Filip. No. Mam nadzieję, że usłyszał, słuchajcie. Piszcie ciepłe komentarze, piszcie ciepłe uwagi do Filipa, żeby ta jesienna Deprecha poszła precz, żeby nadeszły, mimo tej niepogody, ciepłe, słoneczne dni w jego sercu, bo coś krucho z nim ostatnio. Tu to? Gigi? entiendes, Gizi? Eli są tu! Eli chcieli reconiec lagat! Chante, Gigi, chante, c'est dans le public. Chante pour elle. Chante pour moi qui n'a jamais su parler. Oui. Chante. Bravo, Gigi, chante. Bravo. Camera, camera! Lo savais-tu qu'est arrivée Gigi d'Amérique? Cesare, Cesarina! Cesarina! Cesarina è arrivato, Gigi da si no? vai a dire 14 czulek i 75 ósemek, ale w poniedziałek odbierze Roman. Roman, mówi się, słucham. Odbierze Roman. Bo ja słucham podcastu, nie tylko dla orłów. A Gigi Amarozo to jest moja ksywa. Dobranoc.